Muszę podjąć decyzję, czy przedstawiać etapami, czy przedstawiać e, od imion, od nazwisk. Dobra, podejmuję decyzję, zacznę od e, etapu numer 19, w którym e, udział brała Ania Rybałtowska. Cześć Aniu. Cześć. E, od etapu, który dopiero będzie Karolina Pośniki, Łukasz Tomala. Dzień dobry. Cześć. Cześć. I od etapu, który był, <śmiech> szósty etap, Łukasz Tomala, jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. To... Byli i przyszli i aktualni uczestnicy Bike Jamboree, czyli rowerowej sztafety dookoła świata, około 40 tysięcy kilometrów, 37 etapów z Gdańska do Gdańska. Ja mam wrażenie, że wyjedziecie, jedziecie, i dojechać nie możecie, bo w czwórce już odwiedzali nas uczestnicy Bike Jamboree i opowiadali o swoich etapach. Karolina będzie jechała. Ania już jechała, bo ja to tak. muszę wszystko sobie w głowie poukładać, bo wiesz, to nie, jest, ty... łatwe, to to, to czas nie jest łatwe i to cały czas trwa. A gdzie oni teraz są? Teraz e, są w Stanach. Mhm. E, dokładnie już nie pamiętam, ale bo, bo, bo, to, tak jak mówiłaś, ta sztafeta jedzie i jedzie, także ciężko jest być cały czas na bieżąco, natomiast e, cały czas są w Stanach. E, na południu kierują się właśnie e, w stronę... E, w stronę właśnie w zachodniej Virginia, gdzie właśnie... będzie właśnie światowy zlot skautów. Dzięki internetowi, dzięki Facebookowi i stronie można być na bieżąco i oglądać to wszystko, co się dzieje na trasie. Może powiedzmy właśnie o tym zlocie skautów, bo to będzie etap, który rozpocznie się... W lipcu 2019 roku, czyli już niebawem, wy dziś przyszliście do nas w mundurkach. Jest tu naprawdę niesamowicie zobaczyć harcerzy po tylu latach. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz harcerzy e, widziałem, ale to jest związane z czymś, co się wydarzyło całe 82 lata temu, bo to będzie powiedzmy trochę taka rowerowa podróż w czasie. W 1937 roku e, radomscy harcerze postanowili postanowili pojechać na światowe Jambori skautowe do Holandii. Wyruszyli na rowerach Łucznik z Radomia i pod przywództwem Piotra Wykroty pojechali sobie do Holandii. Dojechali wszyscy. Dojechali. W materiale z um, gazety codziennej jest informacja, że jeden miał przebitą oponę. Ale dojechał. Ale Co dojechał. prawda. No, być może nie byli na tyle kilometrów zabezpieczeni w 1937 roku, aby mieć tyle dentek albo kleju. No ale najważniejsze, że dojechali. Zresztą te rowery kiedyś były mocniejsze. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. No i teraz nasi skauci, również z Radomia, będą brali udział w e, etapie retro. Jakie to ma powiązanie z tym, co się działo 82 lata temu? E, więc chcemy zatoczyć koło historyczne i tak samo jak harcerze w 1937 roku. E, przemierzyć to prawie 1000 kilometrów na rowerach właśnie Łucznik, przedwojenny. Czyli właśnie rowery retro, nie? Tam jakieś górale, kolażówki... Tylko Właśnie, rowery? Dokładnie, cała idea, idea jest taka, że przemierzamy całą drogę na rowerach retro. Um, czy to są oryginalne rowery sprzed 80 lat, czy też troszeczkę młodsze? E, tak, to są dokładnie te rowery Łucznik produkowany w Radomiu przez Fabrykę Broni, e, na których jechał Piotr Wykrota te 82 lata temu. Teraz my chcemy pojechać na tych samych rowerach i co ciekawsze, jedzie z nami Łukasz Wykrota, wnuk Piotra mhm. i jego córka Zuzia, czyli prawnuczka Piotra Wykrota. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować, żeby właśnie pokonywać te trasy na tych rowerach? Bo umówmy się, one będą mniej wygodne, one zakładam, że nie będą miały przerzutek, więc będzie dużo ciężej. Czy są jakoś lekko podrasowane? Nie, nie są podrasowane, są oryginalne na... Na, na tyle oryginalnych częściach na ile się dało. No ja nie jeżdżę na co dzień na takim rowerze, ale wspomniany Łukasz Wykrota, który z nami jedzie, on jest pasjonatem rowerów retro, prowadzi muzeum e, takie muzeum w Radomiu no i mówi, że to nieprawda, że są mniej wygodne, że właśnie to jest ten porządny polski rower sprzed 82 lat, na którym również dzisiaj wygodnie się jeździ i można spokojnie zrobić A taką A co miałby trasę. powiedzieć? Produkowali mi <głos> te rowery. A jeździłaś już, Karolina, na tym rowerze? No bo to wiesz, jedziesz za chwilę, więc myślę, że już powinnaś przygotowywać się do tego etapu. Na razie przygotowuję się mentalnie i kondycyjnie rower niedługo. Dodam tylko, że będziecie również jechali przez miejscowość Radok, Radom, która leży niedaleko Chicago. E, tak, dokładnie. E, specjalnie zahaczamy o to miejsce, aby poznać... E... Ludzi, którzy są potomkami, założyciela, założycieli Radomia, a są to imigranci z naszego polskiego Radomia. I wszystko jasne, do rozmowy wracamy za chwilę. Bike Jamboree sztafeta jakiej nie było, naprawdę 38 etapów jadą, jadą i dojechać nie mogą, ale no, jakoś niebawem ta sztafeta się skończy. nie Rybałtowska, Karolina Pośnik, Łukasz Tomala, gość mi czwartego biegu w czwórce. Może wróćmy jeszcze na chwilę do tej do tego etapu retro, bo on jest zupełnie inny niż wszystkie, nie dość, że będziecie jechali przez amerykański Radom z Chicago do Gle Glen Jean, tak się nazywa oczywiście właśnie tam miejsce, gdzie odbędzie się World Scout Jamboree 2019. Będziecie jechali na rowerach retro. Karola, na jakich rowerach będą jechać? Będziemy jechać na e, chłopaki na typie drugim, łucznika e, mm -hmm. turystycznym, a my dziewczyny na damkach typu 8. A i to, to były rowery produkowane od e, 1929 roku do wybuchu wojny u nas w Radomiu. Jeżeli chcecie zobaczyć jak te rowery typu drugiego i 8 wyglądały to po prostu wejdźcie na Facebooku na stronę Sprężystych tam zobaczycie na zdjęciach te rowery myślę, że tak będzie najłatwiej wiem, że również ten odcinek retro tego, tej, tej sztafety będzie takim odcinkiem trochę edukacyjnym tak, nazywamy się też trochę jeżdżącym muzeum, mobilnym muzeum rowerów. A nie Ponieważ... wyglądacie jeszcze. <śmiech> jeszcze trochę czasu minie. Tak. <śmiech> no, wykorzystamy to, że zabieramy zabytkowe rowery, historię Polski, polskiego przemysłu do Stanów, więc chcemy to pokazywać po drodze, a że jedziemy przez takie okolice, które są mocno zamieszkane przez Polonię, przez Polaków. No to jest po prostu okazja do wielu spotkań, więc planujemy pokazy nasze rowerowe, planujemy też pokazy filmów historycznych, które mhm. kręcą nasi również znajomi z Radomia, Przemysław co to będą i Bartosz za filmy? filmy. Przemysław i Bartosz właśnie zajmują się kręceniem filmów przeważnie, Właściwie tylko związanych z historią. Na przykład jeden z filmów, który na pewno chcemy tam pokazywać, to Lady from Hell. Film, historia o amerykańskich lotnikach, którzy wylądowali w czasie wojny awaryjnie samolotem B-17, więc mm -hmm. latającą fortecą w Radomiu. No i jakie ich tam przygody spotkały w naszym mieście. Czyli wszystko związane z Radomiem. Lokalny patriotyzm. No lokalny patriotyzm i <laughs> jak najbardziej, tak. Nie ukrywam, że trochę wam zazdroszczę. E tego etapu, bo on będzie niezwykły, ponieważ Amerykanie są bardzo otwarci i już słyszę to cool, yeah, how are you, jak fajnie, co to za rowery. Oni na pewno będą chcieli jak najwięcej się dowiedzieć, choć to będzie trochę trudniejsze zadanie niż to po prostu jazda na zwykłych, dostępnych dla wszystkich rowerach. Takie właśnie, Aniu, jak miałaś ty na dziewiętnastym etapie. Czy spotykałaś się na tym etapie właśnie z taką otwartością, z takimi pytaniami? I czy myślisz podobnie jak ja, że oni będą mieli fajniej? Tak, myślę, że oni będą mieli jeszcze fajniej pod tym względem. Natomiast my też spotkaliśmy się z bardzo dużą serdecznością i z pytaniami od właśnie ludzi, których mijaliśmy. Co więcej, to, że mieliśmy polskie flagi, pozwoliło nam poznać y, też Polaków mieszkających właśnie w Kanadzie w miejscu gdzie y, też w terenach północnej Kanady gdzie nie mieszka zbyt wiele, zbyt wiele osób i tam spotkaliśmy właśnie y, no może nie mnóstwo tak ale, ale troszkę Polaków czyli oczywiście naszych imigrantów z, y, z, tam powiedzmy za 70-80 no i, i jak to też było Na polską flagę, Byli przy bardzo. E, na przykład właśnie w Prince George, czyli w miejscu, do którego dojechaliśmy, e, kobieta, właśnie pani Ewa e, po prostu zatrzymała nas na światłach, bo my staliśmy na światłach, już chcieliśmy zjeżdżać, a ona, ona w ogóle zatrzymiła na nas, zatrzymała nas, czekajcie, czekajcie, w ogóle e, jedziecie z polską flagą, co macie wspólnego z Polską pokazała nam orzech na swoim. <laughs> pokazała nam jeszcze właśnie orzełek na swoim aucie Aha. i generalnie kolejnego dnia gdzieś tam się spotkaliśmy u niej i mieliśmy szansę po porozmawiać, tak? na dłużej. Także takie niesamowite rzeczy się dzieją podczas tej szacety. Um, jechałaś w październiku 2018 roku. Miałaś tak. do pokonania 1700 km. Jaka pogoda jest wtedy w Kanadzie? Takie sama jak w tyka... Polsce? Trochę bardziej zimowa, coraz mm -hmm. bliżej zimy, bo u nas październik jest raczej taką jesienną porą roku. Mówi się Złota Polska tam, jesień, dokładnie, prawda? Dokładnie, a tam mieliśmy, uciekaliśmy trochę przed zimą, bo my jechaliśmy z północy na południe e, i e, tak się śmieliśmy, że właśnie naszym celem jest unikanie przed zmianą, e, uciekanie przed zmianą pór roku, bo tak naprawdę e, uciekaliśmy przed zimą, zjeżdżaliśmy coraz bardziej e, właśnie na południe. E, no i ta pogoda się robiła coraz lepsza, natomiast no, podczas dnia no, mieliśmy trochę śniegu, mieliśmy trochę ujemnych temperatur тур также также no i trochę też jesieni, także taka duża zmienność. Zostańcie z nami, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak przygotować się do pokonania 1700 kilometrów. A my z Bani przenosimy się do Kanady na 19 etap Bike Jamboree z White Horse do Prince George, w którym udział brała Ania Rybałtowska. Już ustaliliśmy 1700 kilometrów, ucieczka z północy na południe przed zimą, ale była także ucieczka przed niedźwiedziami. Tak, mieliśmy taki epizod, którego nikt się nie spodziewał, Niedźwiedzie również nie. I była to o tyle ciekawa sceneria, że tak naprawdę jechaliśmy cały dzień w miarę w, nie wiem, w milczeniu. Była dosyć gęsta mgła i gdzieś tam podjeżdżając pod kolejny podjazd, e, mi jako osobie, która pierwsza jechała, e, zaczęły się wyłaniać takie małe punkciki i, i tak się zaczęłam zastanawiać, czy to, czy, to, czy to są właśnie niedźwiedzie, czy nie. K e, okazało się, że faktycznie to są niedźwiedzie, także zatrzymaliśmy się właśnie z Grześkiem i e, zaczęliśmy wydawać odgłosy, bo takie jest, jest takie zalecenie, żeby tak jakby od wydawać odgłosy, machać czymś, czy Czy mam hoda. cię poprosić o taki odgłos? No ja chciałbym, słuchajcie, w takim co, to, razie poczekaj. To się już nigdy nie powtórzy. Aniu. Jeżeli ktoś kiedykolwiek, w Polsce też mamy misie w górach, spotka niedźwiedzia, jaki odgłos powinien wydać? Powinien po prostu krzyczeć. To, co Mamo, am... ratuj. Wiesz co? to co nam poradzili miejscowi myśliwi, to yy, mówi, żeby mu właśnie krzyczeć coś takiego, znaczy to jest w zasadzie, co chcesz, możesz krzyczeć, ale generalnie, żeby krzyczeć. Ja nie mówię, cześć niedźwiedziu, tutaj jestem, nie boję się ciebie, po prostu, żeby coś takiego coś Głośno, takiego stanowczo, tak żeby ten niedźwiedź po prostu się spłoszył, najlepiej e, wyciągnąć ręce w górę, żeby, żeby pokazać swoją wizualnie, wielkość. Myślał, że jesteśmy więksi. Okej, okay, ale z drugiej strony mówienie, hej niedźwiedziu, jestem tutaj, nie boję się ciebie, odejdź stąd, to też y, działa na psychikę człowieka, Oczywiście. która Oczywiście. może się dzięki temu wzmocnić, bo zakładam, że ucieczka przed tymi niedźwiedziami mogłaby spowodować ich zainteresowanie. Na pewno by, na pewno by spowodowało, dlatego to, trzeba się zatrzymać, tak? Zatrzymać mhm. też w miejscu. E, dodam jeszcze, że my te małe niedźwiadki spotkaliśmy w spotkaliśmy w odległości mniej więcej 10 metrów. Ja się w życiu spodziewałam, że tak blisko e, będziemy mieć taki bliski kontekst z tymi niedźwiedziami. Selfie było? O, wiesz co, na selfie nie było nie od było <głos> czasu. <głos> Emocje wzięły górę jednak i, i, i, i nie myśleliśmy o takich rzeczach. Jechałaś przez 4 tygodnie, pokonywałaś dziennie ile kilometrów? Od 50, tak powiedzmy, w takie dni bardziej e, relaksacyjne mhm. e, do maksymalnie 100 kilometrów. Kiedy pojawił się kryzys i czy w ogóle się pojawił? E, myślę, że to było bardzo e, oso osobiście różne dla każdego z nas, natomiast e, dla mnie to było mniej więcej w połowie trasy, kiedy mieliśmy, kiedy mieliśmy dzień z największą ilością podjazdów mhm. e, i faktycznie było ciężko, jechaliśmy dosyć dużo kilometrów, więc... E, no, i, Trochę Czym było się to, objawił było ten to. kryzys? Miałaś ścianę przed sobą, nie chciałaś jechać, chciało ci się płakać. Wiesz co? Jakieś takie totalne e, zmęczenie e, mięśniowe. Czułam generalnie zmęczenie. E, no już mi, już myślałam, właśnie też psychicznie zadziałało u mnie, bo już myślałam, że już właśnie dojeżdżamy do miejsca noclegowego. To się okazało, że nadal jeszcze kolejne 12 kilometrów się zrobiło ciemno, zaczął padać deszcz i gdzieś to wszystko razem. Najgorzej. E, tak, tak, Ale e, kolejnego dnia okazało się, że e, to, że ja osobiście odczu, odczuwałam kryzys, było trochę związane z tym, że na pewno mi powietrze uciekało z, z jednego koła. Także. Czyli trzeba zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje dookoła, nie tylko pilnować się przechodzących obok niedźwiedzia. Ale gdyby te niedźwiedzie w te, na tych ostatnich 12 kilometrach pojawiły się za tobą, na pewno byłoby łatwiej. Na pewno. Na pewno miałabym dodatkową mobilizację. To byłaby dodatkowa e, mobilizacja. A gdzie spaliście e, w Kanadzie? E, głównie spaliśmy pod namiotami, na kempingach, m, które w większości były zamknięte, bo to już było poza sezonem. Mhm. E, ale też właśnie to, co myślę, że było bardzo fajne, a innym aspektem naszej, naszej przygody to właśnie panie, u różnych dobrych ludzi, których spotkaliśmy, też u Polaków, którzy przypadkiem na przykład nas znaleźli na kempingu i stwierdzili, że skoro jesteśmy Polakami i robimy takie dziwne rzeczy o tej porze roku, to bardzo chętnie nas do siebie zaproszą. Także mieliśmy kilka takich sytuacji, jak również właśnie poznaliśmy księdza Polaka właśnie w miejscowości, w której startowaliśmy w Whitehorse, który też nam przekazał dwa kontakty do, do, do to miejsce na naszej trasie, gdzie możemy, gdzie możemy właśnie Niesamowita przy przygoda. Ja już za chwilę e, podpytam również Łukasza, który brał udział w szóstym etapie jadąc przez Kazachstan. Czy tam także spotykał Polaków? No bo jak wiadomo, tam również e, nasi się e, znajdują. Wracamy do rozmowy za chwilę. Jedziemy dalej. Bike Jamboree 2017, 18, 19, bo ta sztafeta rowerowa e, trwa. Łukasz e, Tomala, który brał udział w etapie kazachstańskim, to był etap numer 6. Miałem cię podpytać o to, czy tam też spotykałeś Polaków i czy ci Polacy reagowali podobnie jak ci w Kanadzie, czy też może inaczej? Oczywiście spotkaliśmy dużo Polaków, no bo Kazachstan to smutna historia przesiedleń. Spotykaliśmy potomków tych, tych ludzi, którzy tam zostali przesiedleni. No i reakcje oczywiście równie sympatyczne. Zawsze byliśmy miło przyjmowani, wypytywani i, i po prostu dobrze goszczeni. Odwiedziliście polską miejscowość. Tak, Czkałowo, To ta miejscowość w Kazachstanie, która była założona przez potomków przesiedleńców e, i kiedyś była w całkowicie polska, to znaczy polskie miasto na Syberii. No w tej chwili oczywiście jest już tam procentowo trochę mniej Polaków, ale cały czas istnieje polski kościół, polska parafia, e, dom kultury polskiej, gdzie się odbywają zajęcia, jest nauczyciel języka polskiego przez cały rok, który uczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, biblioteka polska, Muzeum, tak więc no, Jest taki nasz przyczółek na, na Syberii Więcej o tej e, Wyprawie kazachstańskiej na bikejambori.pl, Także na Facebooku A propos e, uczestnictwa w BikeJambory Wiem, że jeszcze można dołączyć Wiem, że trasa została zmieniona I jedziecie do Afryki, a także etapy są krótsze tak, zgadza się. Trasa została zmieniona. Będzie, pojawimy się w Afryce, w Maroko. Będą dwa etapy, które właśnie przez Maroko wiodą. I myślę, że to jest świetne nawiązanie do historii Kazimierza Nawaka, który, który był świetnym polskim podróżnikiem w latach 30. I cóż, no kolejny który także kontynent. także na rowerze przez tak Afrykę, jest. chociaż ta historia dla niego nie była, nie, nie skończyła się jakoś cudownie. Tak, nie Bo... skończyła się happy endem, natomiast, natomiast myślę, że po prostu... Że jest na tyle y, postacią, którą wa warto propagować w pamięci o nim, y, że. Ten, to wstąpienie do Afryki na te dwa etapy i, i pojawienie się tam jest naprawdę świetną sprawą. W Afryce warto będzie mieć okulary przeciwsłoneczne, to to aby nie skończyć jak Kazimierz Nowak i nie mieć właśnie niestety dużych problemów ze wzrokiem w trakcie tej wyprawy, ale on na szczęście dostał okulary od chyba francuskich, włoskich żołnierzy i jak ogląda się zdjęcie Nowaka mm -hmm. właśnie z tego momentu, kiedy spotkał tych żołnierzy, to masz wrażenie, że to jest zdjęcie zrobione dwa tygodnie temu, pomimo tego, że jest czarno-białe, bo te okulary wyglądają hipernowocześnie, mają taki design, sprzed 80 lat jednak a wyglądają naprawdę super. W takim razie jak się zapisać? Jak się zapisać? Można się cały czas zgłaszać przez naszą stronę, bikejumbo.pl Tam jest odpowiednia zakładka, myślę, że dość intuicyjnie można trafić i co myślę, że jest ważne też podkreślenia, etapy te już powiedzmy i afrykańskie, i, afrykański, i europejskie są trochę krótsze, są etapy 2-3 tygodniowe, także jeżeli myśleliście o takiej sztafecie, a na przykład nie, nie jesteście w stanie zrozumieć, robić sobie miesięcznej przerwy w pracy, czy w swoich obowiązkach, to teraz otwiera się nowa furtka. Ania Rybałtowska, Karolina Pośnik i Łukasz Tomala byli gościmi czwartego biegu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.